Prawda o jednym 1% podatku na hierarchię kościelną w Polsce, z Frankfurtu nad Menem, czyta Stefan Kosiewski. Za wynalazcę budzika uchodzi amerykański żyd Levi Hutchins, który nie rozumiał, jak można tracić czas na bezproduktywne spanie więc maszynkę wymyśloną przez siebie w roku 1787 ustawił tak, że uruchamiała się zawsze o godzinie czwartej rano i nie dawała przestawić na inną porę. Szerokie zastosowanie znalazł więc dopiero budzik przestawiany, który wymyślił w 1847 roku Francuz Antoine Radier. Słownik etymologiczny języka polskiego Aleksandra Brücknera wyjaśnia tylko pochodzenie słowa budzić. Budzikiem się nie zajmuje. Tak samo jak słownik poprawnej polszczyzny i słownik frazeologiczny języka polskiego. Zbiory nazwisk szlachty na ziemiach polskich łączą Budzisza z herbem Paparona, zaś nazwisko Budziszewski z Abdankiem, Grzymałą i Paparoną. Nazwiska Budzik szlachta polska używała. Wikipedia podaje, że biskup Stanisław Budzik urodził się we wsi Łękawica, powiat tarnowski w 1952 roku. Zasoby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych posłużyły do stworzenia internetowej bazy nazwisk żydowskich która pozwala odnaleźć nazwisko Budzik w aktach na terenie miejscowości Łańcut, Leżajsk, Niebylec, Rzeszów, Sokołów Małopolski, Tyczyn już w latach 70. XIX wieku. Możemy zatem bez większego ryzyka błędu powiedzieć, że utworzenie nazwiska budzik dla potrzeb administracji państwowej zaborców nastąpiło nie wcześniej niż po rozpowszechnieniu się w drugiej połowie XIX wieku w Małopolsce wynalazku zegara posiadającego funkcję budzika. Żydzi optujący w wysiłkach asymilacyjnych za żargonem jidysz swoją fascynację chronometrycznym wynalazkiem wyrażali przyjmowaniem nazwiska wecker. Należy tu wspomnieć, że szukając nazwiska Budzik w bazie nazwisk żydowskich w Polsce trafiamy na nazwisko Buzek używane przez byłego premiera Rzeczypospolitej Polskiej, a zapisywane w języku bez samogłosek w taki sam sposób jak nazwisko metropolity lubelskiego. Przodkowie premiera Buzka na Śląsku Cieszyńskim opowiedzieli się za polską pisownią przyjętego nazwiska. Z niewiadomego niestety powodu biogramy biskupów kościoła katolickiego w Polsce na internetowej stronie Episkopatu Polski od lat znajdują się, przytaczam, w opracowaniu. Koniec przytoczenia. Nie można więc nic pewnego powiedzieć na temat pochodzenia tego oraz wszystkich innych nazwisk pasterzy Kościoła Powszechnego w Polsce. Między Bogiem a prawdą nie ma miejsca na przemilczenia prowadzące do tabuizacji, w której ukrywanie żydowskiego pochodzenia narodowego biskupa ma mieć dla kogoś wyższą wartość niż sama prawda. Polak i katolik ma prawo do poznania prawdy i uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wszyscy księża wyniesieni na stolicę biskupie w Polsce przez Jana Pawła II wybrani zostali z tego samego narodu, co Żyd Bałamut, w którego domu mieszkał Karol Wojtyła za młodu? Sekretarzem generalnym Episkopatu Polski wybrany został niedawno na miejsce biskupa Budzika biskup Polak, to znaczy ksiądz noszący nazwisko Polak. W rozgardiaszu żegnania się z jedną zaszczytną funkcją w Kościele Chrystusowym i przyjmowania na siebie nowych obowiązków, Arcybiskup Budzik wyskoczył jak Filip z Konopi z nieprzemyślanym pomysłem formalnego zrównania kościoła katolickiego w Polsce ze stowarzyszeniem dla ludzi wychodzących z narkomanii i działalnością społeczną ochojskiej poza granicami Polski. Arcybiskup Budzik podrzucił Wybranym w październiku 2011 roku na posłów i senatorów ludziom pomysł zastąpienia Funduszu Kościelnego dobrowolną składką na Kościół, którą podatnik mógłby sobie potem odpisać odpłaconego na państwo podatku. Palikot z Partii Poparcia Palikota już przyklasnął. Natomiast hołota żydowska, pchająca się do władzy z ramienia partii Jarosława Kaczyńskiego, który system władzy w PRL-u nazwał systemem władzy dla hołoty, nie może się po wyborach zdecydować, czy ma dobrowolnie zrezygnować w Sejmie z korzyści oraz przywilejów, płynących z tego, że należy już do kasty legislatury, czy też ma olać demokratyczne zasady podziału władzy i wymądrzanie się na ten temat Montesquiusza i brać obu garściami życie jak leci, nie zważając na protesty Żydów z Platformy, Seremeta i Szetyny którzy mają niepotrzebne skrupuły. Bo skrupułów nie ma hołota żydowska robiąca za tak zwaną partię chłopską w Polsce, a w szczególności wybrany na posła marszałek Wielki Kielecki, który postanowił odstąpić koledze marszałkowi sejmiku kieleckiego fotel w sejmie który przypadł mu z woli ponad ośmiu tysięcy Polaków, którzy zostali w tak podły sposób oszukani przez parszywy układ kolesiów, który chciałby rządzić Polską. Katolik natomiast musi zadać biskupowi pytanie zasadnicze. Jak to tak? Czy biskup Budzik, a może i cały episkopat, chce, żeby Polacy dawali państwu dobrowolnie na tacę, a potem odpisywali sobie ten wdowi grosz od podatku? Tak się przecież nie godzi, żeby jedną ręką dawać na Kościół i chwałę Bożą, a drugą ręką wyciągać ofiarę ze wspólnej kasy państwowej, odpisywać darowiznę na kościół od podatku, to znaczy pomniejszać wspólną kasę, którą rząd ma na szkoły, przedszkola, żłobki i policjantów trzymających jako tako mafię w szachu, i przeznaczać to na prywatne zakupy, luksus? Bo podatku, który wszyscy Polacy płacą przy zakupie chleba naszego powszedniego, nie da się przecież odpisać od podatku. Więc z jakiej racji ten nowy przywilej dla podatku, z którego utrzymywana miałaby być hierarchia? A co na ten pomysł episkopatu żydowska wiara w Polsce? Czy rabinom w Polsce nie będzie wstyd postępować tak samo bezmyślnie? Uzyskane w wyniku demokratycznych wyborów Miejsce w Sejmie to nie jest ławka w parku, którą można odstąpić koledze. To nie jest żłób, przy którym hołota dorabia sobie do emerytury prokuratora. Hierarchia w Kościele ma obowiązek moralny zapytać najpierw tych, którzy mają płacić. Wymyślony przez biskupów nowy rodzaj dziesięciny. Czy nie oburza obywateli to, że biskup katolicki traktuje podatnika jak powietrze i ponad głowami wiernych, za plecami narodu polskiego, chce się znowu dogadać z władającymi Polską w haniebny sposób, tak samo jak miało to miejsce już w Magdalence 1989 roku, Nihilnowi nic nowego o nas, bez nas, nie może ustalać ten niechciany przez wybranych posłów Sejm. Ta władza poskładana z przypadkowych, nieposkładanych ludzi, wdów i sierot, po osobach przypadkowo zabitych w katastrofie samolotowej, bo gotowi się przecież dogadać w sprawie, jak tu najlepiej urządzić się kosztem narodu polskiego. Tych, co mają na was płacić, nie możecie olewać. Najpierw każdy pomysł biskupa należy przedyskutować z radą parafialną, jak mówią postanowienia Soboru Watykańskiego II. A dopiero potem episkopat może dogadywać się bez kompromitacji z władzą państwową. Z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski.